Marka, rozdział czwarty. I znowu począł nauczać nad morzem, i zgromadziło się do niego wiele ludu, tak, iż wstąpiwszy do łodzi, nauczał cały lud, a cały lud był na brzegu. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach, i mówił do nich w nauce swojej: Słuchajcie, oto siewca wyszedł siać. I stało się, gdy siał, że jedno ziarno padło koło drogi, i przyleciały ptaki niebieskie i zjadły je. Drugie zaś padło na miejsce opoczyste, gdzie nie miało wiele ziemi i prędko wzeszło, dlatego że nie miało głębokiej ziemi. A gdy słońce wzeszło, spiekło je, a że korzenia nie miało, uschło, a inne padło między ciernie i wzrosły ciernie i zadusiły je i owocu nie dało. Inne zaś padło na ziemię dobrą i wydało plon bujno-wschodzący i rosnący i przyniosło jedno trzydziestokrotny, a drugie sześćdziesięciokrotny, a inne stokrotny. I mówił im, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. A gdy był sam jeden, pytali go o to podobieństwo ci, co przy nim byli z dwunastoma. A on im odpowiedział, Wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale tym, którzy są obcymi, wszystko się podaje w podobieństwach, aby patrząc, patrzyli i nie widzieli, i słuchając, słuchali i nie zrozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie były im grzechy odpuszczone. I rzekł do nich, nie rozumiecie tego podobieństwa? A jakże zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo, a tymi koło drogi są ci, którym się rozsiewa słowo, ale gdy usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo wsiane w serca ich. A na opoczystych miejscach posiani są ci, którzy gdy usłyszeli słowo, zaraz je z radością przyjmują, ale nie mają korzenia w sobie i nie są wytrwałymi. Potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A międzyciernie posiani są ci, którzy słuchają słowa, ale troski świata tego i omamienie bogactwem i porządliwości innych rzeczy wszedłszy zaduszają słowo i staje się bez pożytku. A na dobrą ziemię posiani są ci, którzy słuchają słowa i przyjmują je i przynoszą owoc. Jedno trzydziestokrotny, a drugie sześćdziesięciokrotny, a inne stokrotny. I mówił im. Czy przynoszą świecę, aby ją postawić pod korcem albo pod łóżkiem, czy nie dlatego, aby ją na świecznik wstawiono? Bo nic nie masz tajemnego, co by nie miało być objawione i nic się nie stało, aby było skryte, ale aby na jaw wyszło. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I rzekł do nich, patrzcie czego słuchacie, jaką miarą mierzycie taką wam będzie odmierzone, a nawet będzie wam przydane. Albowiem kto ma, będzie mu dane, a kto nie ma, temu i to, co ma, będzie odjęte. I mówił, tak jest z Królestwem Bożym, jak gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię i spał i wstawał we dnie i w nocy, a nasienie wzeszło i urosło, sam nie wie jak, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, naprzód trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy zboże dojrzeje, wnet gospodarz zapuszcza sierp, Bożniwo przyszło. I mówił, do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim je podobieństwem wyrazimy. Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy wsiane bywa w ziemię, najmniejsze jest ze wszystkich nasion na ziemi. A gdy bywa wsiane, wzrasta i bywa większe nad wszystkie jarzyny i rozpuszcza gałęzie wielkie tak, iż pod cieniem jego mogą sobie robić gniazda ptaki niebieskie. I przez wiele takich podobieństw mówił do nich słowo, tak jak słuchać mogli, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Osobno zaś uczniom swym wszystko wykładał. I rzekł do nich tego dnia, gdy już nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. A rozpuściwszy lud, wzięli go z sobą tak jak był w Łodzi, ale i inne łódki były przy nim. I powstał gwałtowny wicher, a fale uderzały o łódź, tak że się już napełniła. A on w tylnej części łodzi spał na wezgłowiu. I obudzili go i mówili mu, nauczycielu, nie dbasz, że giniemy? I odknąwszy się, zgromił wiatr i rzekł u morzu, umilknij, uśmiesz się. I przestał wiatr i nastała cisza wielka. I rzekł im, czemu jesteście tak bojaźliwi? Nie macie wiary? I bali się bojaźnią wielką i mówili jedni do drugich, Któż więc jest ten, że mój wiatr i morze są posłuszne?